Zapraszamy Agata Kwiecińska i Adam Banaszak. Autopromocja. Program drugi polskiego radia minęła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Czeka już na Państwa Monika Pilch. Dziś opowiem o ekspozycji hiszpańskich malarzy oraz o premierze na Broadwayu. Zacznę od tematu, który wciąż budzi wiele kontrowersji. Za dwa lata nikogo nie będzie obchodziło, czy aktorzy są generowani przez sztuczną inteligencję czy nie. Prowokuje na łamach Guardiana reżyser filmu La N. Mathieu Kasowicz. Obecnie pracuje on nad produkcją wykorzystującą sztuczną inteligencję i lekceważy obawy dotyczące praw autorskich. Jego przełomowy film był arcydziełem oddającym surową prawdę o paryskich przedmieściach. Dziś jednak Kasowicz jest przekonany, że przyszłość kina należy do sztucznej inteligencji. Nazwał tę technologię ostatnim narzędziem artystycznym, jakiego potrzebujemy i odrzucił zupełnie obawy dotyczące naruszania własności intelektualnej innych twórców. Obecnie pracuje nad obrazem opartym niemal w całości na AI. Film bazuje na komiksie wojennym z lat 40. W tej chwili wszyscy się boją, powiedział, a za kilka lat pojawią się naprawdę wielkie gwiazdy sztucznej inteligencji. Będą aktorzy AI z milionami obserwujących. Obecnie oni będą na naszych telefonach, a gdy pojawi się zapowiedź filmu, będzie można z nimi porozmawiać bezpośrednio, przekonuje. Jego zdecydowane poparcie dla sztucznej inteligencji jako przyszłości kina wybrzmiało podczas drugiego Światowego Festiwalu Filmów AI w Cannes. W tym roku jednak, w tym festiwalu o długiej tradycji od 1946 roku zabroniono stosowania AI w filmach biorących udział w oficjalnym konkursie. Prezes festiwalu stwierdziła, że sztuczna inteligencja bardzo dobrze naśladuje, ale nigdy nie będzie prezentować prawdziwych uczuć. 58-letni Kasowicz, którego La N z 1995 roku zdobył aż trzy nagrody Cezara, podtrzymuje jednak swoje stanowisko. Za dwa lata nikogo nie będzie obchodziło, czy postacie filmowane są tworzone przez sztuczną inteligencję, czy grane przez rzeczywistych aktorów. Reżyser ogłosił również powstanie studia filmowego AI w Paryżu, które porównał do założenia przez George'a Lucasa w 1975 roku firmę Industrial. Light and Magic, stworzonej na potrzeby produkcji Gwiezdnych Wojen. W związku z szybkim rozwojem technologii wideo, Kasowicz wstrzymał przygotowania do swojej adaptacji filmowej, by dokładniej zbadać możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. Muzeum jacques André to jedno z paryskich miejsc stworzonych przez zamożnych miłośników sztuki. Obecnie można tam zobaczyć przekrojową prezentację przepychu baroku w Złotym Wieku, półwyspu iberyjskiego oraz jego licznych kolonii. Około 40 dzieł, jak informuje nas Le Monde. Między XVI a XVIII wiekiem w czasach Habsburgów rozkwitali tam tacy artyści jak El Greco, Velázquez czy Murillo. Do 2 sierpnia paryska instytucja prezentuje barokowe skarby Hispanic Society of America, która została tymczasowo zamknięta z powodu remontu. Ta mało znana w naszej części Europy instytucja została założona przez filantropa w Nowym Jorku w 1904 roku. W swojej kolekcji posiada około 1000 obrazów i 8000 obiektów sztuki. Od starożytności po współczesność, w tym egzemplarz pierwszego wydania Don Quixota. Obecnie najcenniejsze zbiory podróżują po świecie, by wspierać finansowanie działalności instytucji. Ponieważ jej dyrektorem był były kustosz Luwru i specjalista od malarstwa hiszpańskiego oraz południowoamerykańskiego, to właśnie Paryż otrzymał pierwszeństwo w prezentacji tej kolekcji. W New York Magazine znajdziemy recenzję sztuki Fallen Angels Noela Croworda w efektownej Broadwayowskiej reaktywacji utrzymanej w estetyce Art Deco i wyreżyserowanej przez Scotta Elisa. Spektakl powstał jako wydarzenie charytatywne i co dziś w teatrze niezwykle rzadkie, w zupełności wystarczy mu bycie po prostu dobrą rozrywką. Jeśli przybędziesz do Todtheim's Theatre z ciężarem codzienności na barkach, możesz potrzebować chwili, by przyzwyczaić się do panującej tu atmosfery lekkości, swingującego jazzu, swobodnej ekstrawagancji scenografii i pełnych wdzięku dialogów. Sama sztuka opowiada o dwóch błyskotliwych światowych przyjaciółkach, które przy szampanie rozważają zdradę swoich mężów z dawną wspólną miłością. W czasie, kiedy utwór powstał, przysporzył on Crowdowi problemów z cenzurą w Londynie. W roli Jane, znakomita Rose Byrne. Po swojej surowej kreacji w If I Had A Legs, I'd Kick You, aktorka zdaje się świadomie przypominać widzom o swoim talencie komediowym. Obserwując jak chwieje się, potyka, gubi buty i zsuwa z fotela, trudno nie przywołać jej roli w filmie druhny, który wyniósł ją na szczyt popularności w amerykańskim kinie. Jej Jane jest przezabawna, pozornie dystyngowana, a w rzeczywistości pełna wdzięku i komizmu. Festiwale sztuki mogą tchnąć nowe życie w opuszczone budynki albo utorować drogę deweloperom. Festiwal AnO Zero – na Sztuki w Koimbrze przyjmuje jednak bardziej konfrontacyjne podejście. Wydarzenie od lat odbywa się w XVII-wiecznym klasztorze świętej Klary położonym na wzgórzu z widokiem na średniowieczne centrum miasta. Dyrektor festiwalu Carlos Antunis zapowiedział w przeddzień otwarcia, że może odwołać wydarzenia, jeśli rządowe plany przebudowy klasztoru zostaną zrealizowane. Na razie jednak festiwal odbywa się w Koimbrze i odmiennych przestrzeniach miasta, także w XVII-wiecznym klasztorze. Potrwa on do 5 lipca. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę. Czas z zagranicy przeglądała dla Państwa Monika Pilch. 7 minut po 17. Aria Orlandini, Aria Kemamit i Prega z opery Neron. Śpiewał Jakub Józef Orliński, któremu towarzyszył zespół Il Pomodoro. 12 minut po godzinie. 17. Andrzej Seweryn kilka dni temu odebrał nagrodę imienia Bronisława Gremka za wybitne osiągnięcia w umacnianiu relacji polsko-francuskich. A w Teatrze Polskim w Warszawie czekają już kolejne dwa ważne wydarzenia. 80. urodziny Andrzeja Seweryna, aktora, reżysera i dyrektora tej sceny, a także premiera spektaklu Horacjusz w reżyserii jubilata. Małgorzata Nieciecka-Mac spotkała się z reżyserem i obsadą spektaklu. Goście dwójki. Ta sztuka była krytycznie przyjmowana na samym początku swojej historii wystawienia. Domagano się nawet innego końca. Gdzieś nas, widzów, odbiorców skłania do myślenia pozytyw, który bije z przedstawienia. Ta jasna strona. W tej sztuce nie ma jasnej strony. Szymon Kuśmider. Tym bardziej, że nasz główny bohater zostaje wmanewrowany w totalitaryzm, w stanicie po stronie władzy, która daruje życie, ale w zamian za coś. Jesteśmy w gruncie rzeczy cały czas w jednym pokoju domu Horacjuszy. Tam odbywa się cała akcja, tam przychodzą z pola bitwy informacje o zmiennych losach tego, co toczy się za murami czy pod murami Rzymu. Bo już od samego początku wiemy o tym, że zamiast dwie armie ścierać ze sobą, Zetrą się dwa rody, trzech synów Horacjuszy, trzech synów Kuriacjuszy i to ich bitwa, ich pojedynek zadecyduje, kto będzie górą i kto będzie panował nad innym krajem. Rzeczywiście historycznie jest to sytuacja taka, że mamy trzeciego króla po Romulusie, czyli Tullusa, który wtedy prowadził Olbrzymie bitwy i walki Rzymu. Triumfował w tym, powiększał terytorium Rzymu, stawał do rozprawy ze wszystkimi. To jest niezwykle wstrząsające, właściwie dla mnie osobiście porażające, że sztuka Piera Cornea, napisana tyle lat Temu jest y, takim obrazkiem kondycji ludzkiej do dzisiejszego dnia, że właściwie jest to tak uniwersalna rzecz, że możemy na tej podstawie stwierdzić, że tak mało się zmieniło. Dorota Landowska. To jest i smutne, i wstrząsające, i tak bardzo porażające, nie tylko dla mnie jako dla aktorki, która się z tym tekstem mierzy, ale też dla człowieka, który jak nigdy dotąd znajduje się w takiej bardzo paralelnej sytuacji, bo wojna dla nas nie jest tylko historyjką i opowieścią o tym, że dawno, dawno temu dziadek mój był w obozie, a babcia została sama z dziećmi, tylko jest to opowieść o tym, że dotyczy to bardzo nas teraz, właściwie wielu narodów, a tak bardzo globalnie, że wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, bo wojny mamy za progiem na Ukrainie, Izrael i Iran i, i po prostu tego jest Wenezuela. I To nie jest tylko historyjka, którą opowiada dziadek swoim wnukom albo babcia, tylko jest to tak bardzo dotkliwe i namacalne. I my się właśnie też próbujemy mierzyć tym z tą historią na scenie w taki właśnie sposób jako ludzie, nie tylko jako aktorzy, ale to jest tak nam bliskie, że również się zderzamy z tym po ludzku. I może jest to nawet moment takiej terapii osobistej dla każdego, żeby to oswoić, żeby te tematy oswoić. Co można powiedzieć jeszcze o kondycji ludzkiej? Ona jest niezmienna. Po prostu człowiek zawsze taki był. Zawsze był rządny władzy, krwi i był bezwzględny wobec tych, którzy mu stawali na drodze. A sztuka ta opowiada nam o nie tylko o miłości, o braterstwie, o przeszkodach, o wojnie, o tym jakich wyborów musimy na tej drodze dokonywać, ale również jest to odwieczna walka. Między uczuciem a obowiązkiem. Które ze słów, które pani wypowiada ze sceny albo fraza jest dla pani taka najbardziej no, przyszywająca serce? Być może dla maluczkich, co wieszczą przegraną, gdy z byle zagrożeniem oko, w oko staną. Wielkie serce słabości wstydzi się i gdzie jest wszystko możliwe zawsze wygrywa nadzieja. Przyszłaś powiedzieć, Julio, żeśmy zwyciężyli. Straszne wieści przynoszę. Rzym Albie nie sprostał. Z twoich trzech synów tylko jej mąż ci pozostał. Dwaj nie żyją. Jesteśmy Alby poddanymi. Uwaga, Państwo aktorki, aktorzy! Proszę dźwięk, start! Czym jest dla Pana próba generalna? Właśnie przed chwilą ustalał Pan godzinę próby generalnej przed premierą Horacjusza. To taki sprawdzian, ale też pewnie nagroda za pracę całego zespołu. Czasami jest to nagroda, czasami tortura. W tym przypadku jest to oczywiście naszą wspólną nagrodą. Andrzej Seweryn. Próba generalna to próba, kiedy sztuka idzie w całości, jest nieprzerywana. Taki jest cel ze wszystkimi elementami, to znaczy z całym tekstem, kostiumami, dekoracją, dźwiękiem, ze wszystkimi tymi elementami, które tworzą przedstawienie. Teraz siedzimy na widowni pustej w Teatrze Polskim. Przed nami scenografia do pana najnowszej premiery. Horacjusz i wszystko się składa idealnie, bo to spektakl, e, francuski tekst, a, a kilka dni temu odebrał pan nagrodę imienia Geremka. Nagrodę, która pokazywać ma tych, którzy, którym bliskie są dwie ojczyzny, Polska i Francja ta kultura francuska w Pana Życiu to jest coś dziś już takiego oderwanego od Pana Życia tu i teraz, od Warszawy, czy to nadal jest druga Pana Ojczyzna? Tak, no ja właśnie w czasie tej uroczystości przyznaniami Nagrody Geremka w obecności Pana Prezydenta Macron i Pana Premiera Tuska mówiłem o dwóch ojczyznach to było głęboko przeze mnie przemyślane. Nie bez kozery, literatura francuska yy, najpierw mnie wychowywała wtedy, kiedy kształtowała, wtedy, kiedy byłem yy, przez 33 lata we Francji, yy, a obecnie towarzyszy mi również tutaj w Teatrze Polskim. Gramy bowiem od początku mojej dyrekcji teksty francuskie, takie jak końcówka Becketta, która była napisana po francusku, sztuki Marivaux. Yy, graliśmy szkołę Żon i, i Don Joana Moliera. Prezentowaliśmy tutaj, wspólnie zresztą z Jerzym Radziwiłowiczem kiedyś, y, teksty Nathalie Sarot w czasie salonów poezji, u nas w teatrze poezję francuską. Kiedyś, 15 lat temu, Cyda Corneia reżyserował Iwą Aleksandr. No a teraz po tych 15 latach dochodzi do tego przedstawienia Horaciusza Corneia który okazał się nam wszystkim bardzo bliski, współczesny, żeby nie powiedzieć aktualny. Tekst y, przetłumaczył Jerzy Radziwiłowicz, a pan y, przekształcił go na język teatru, pokazujący, że to tekst i współczesny, i mimo tego, że to teatr klasyczny, teatr żywy. O, nie zgadzam się absolutnie ze sformułowaniem. Teatr, y, teatr żywy, mimo że klasyczny. Dobry teatr klasyczny jest oczywiście najgłębiej żywy, jak tylko można y, sobie wyobrazić. Często sto razy żywszy niż y, to, co się nazywa y, tekstami współczesnymi. Y, zresztą y, domyśla się pani, że sformułowanie teatr klasyczny jest sformułowaniem dość umownym, bo nie wiadomo, czy Mrożek jest już klasycznym teatrem, czy nie, czy Przybyszewska to jest teatr klasyczny, a Ibsen, no bo prawdopodobnie XIX wiek, to już tak. No ale to gdzie jest ta granica? To po pierwsze. A, a po drugie, no wie pani, jeżeli pani mówi teatr klasyczny, mimo że klasyczny to żywy, to znaczy, że co? Że klasyczny... Znaczy, żywy mimo, że Szekspir, żywy mimo, że Molière, żywy mimo, że Marivo, żywy mimo, że Corneille czy Racine i tak yy, dalej. No nie, to są fenomenalne wręcz teksty, wiecznie żywe, yy, wiecznie wspaniale skonstruowane, yy, pasjonujące i pasjonujące nie tylko nas, twórców, ale również publiczność. Publiczność naprawdę czyta te teksty, znaczy w sensie w teatrze, na scenie i oczekuje ich to jest bardzo ważne. Teatr tak zwany klasyczny ma swoich widzów, a jest ich tysiące. Ta scena i widownia są bardzo blisko siebie. W tym teatrze, w tym spektaklu yy, nie widzimy i nie słyszymy aktorów mówiących przez mikroporty. Tu słowo podane jest tak, że da się je zrozumieć. A na scenie m.in. Modest Ruciński, Dorota Landowska czy Szymon Kuśmider, Pana Zespół. Ile spektakli Państwo już razem zrobili? Zakładam, że jeżeli żeby 15 sezonów było, a w sezonie każdym jest przynajmniej 4 lub 5 premier, to około 75 przynajmniej. No i jaka to więź się wywiązuje między twórcami spektaklu przy takiej... Liczbie. Mówi pani o związku z aktorami. No, nie wszyscy byli 15 lat temu ze mną tutaj. Modesta nie było, Ignacego Lica nie było, Doroty Landowskiej nie było, chyba Szymon też, nie, Szymona też nie było, Szymon do, do, dołączył do zespołu w drugim, trzecim sezonie, wydaje mi się. Był Antoni Ostrołuch i Sławek Bałek Głazek. Więź absolutna, no więź, więź polegająca na tym, że jesteśmy braćmi w tej pracy. Ten spektakl jest niezwykle aktualny. To który pokazuje nam wojnę y, widzianą y, przez pryzmat tych, którzy nie są y, jednym y, mówiącym tym samym głosem narodem, ale rodziną, która uwikłana jest w takie y, ponadnarodowe, bardzo emocjonalne kontakty z tymi, których część rodziny określa wrogiem, a część miłością życia. Mówimy o wojnie, która jest blisko, o wojnie na Ukrainie, o Gazie, o, o Izraelu. Te skojarzenia są takie oczywiste. Tak naprawdę to są tematy które być może mogą dotykać wojen, także tych małych, prawda? Kiedy my się między rodzinami, między narodami, między sąsiadami kłócimy często. Czy się pan z tym zgadza? Tak, zgadzam się z Panią. To jest kwestia patriotyzmu. Czym jest patriotyzm dla każdego z nas? To jest otwarta, otwarty temat. Przecież Pani doskonale wie, że w Polsce na ten temat mamy różne poglądy, prawda? E, prezes Kaczyński nie określiłby mnie jako patrioty, prawda? Wprost przeciwnie. A ja uważam siebie za poważnego, głęboko przekonanego o słuszności mojej postawy, patriotę polskiego. Kocham Polski język, kocham polską tradycję. Zachód słońca pod Krakowem czyni czasami, że łzy, łzy mi płyną, a jak słyszę bazurek Dąbrowskiego, to zawsze ściska mnie gardło i tyle. A to oznacza mój związek z przeszłością, to oznacza mój związek z bohaterami Powstania Warszawskiego, o którym chciałbym, żebyśmy mogli spokojnie również dysk dyskutować, z bohaterami Powstania Wielkopolskiego, które było udanym powstaniem, jeśli się nie mylę, jedynym udanym powstaniem w historii mojej ojczyzny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kocham polską literaturę. Andrzej Wajda był wielkim patriotą polskim, kochał właśnie polską literaturę. Proszę zwrócić uwagę, jakie, jakie filmy robił, jakie przedstawienia robił, prawda na podstawie również polskich wielkich dzieł literatury. No i tak dalej. No nie chciałbym tutaj tego rozwijać, ale o tym również mówi nasze przedstawienie słowami być może Różnymi od mojego, od moich słów, prawda, ale, ale stawia przed nami pytanie o to, co jest ważniejsze, prawda, czy jednostka jest ważniejsza, czy, czy naród jest ważniejszy, co z tym w ogóle zrobić, prawda, no, a, a król przecież stawia siebie ponad prawem, decyduje ponad prawem, mało tego, używa religii do swoich, do rozwiązania swoich problemów. To nie jest współczesne? To nie jest aktualne? No jest, no. Tekst jest XVI-wieczny, ale przenosi nas w czasy rzymskie. Patrzymy teraz na scenografię z Horacjusza, gdzie symbol Rzymu, wilczyca z małymi dziećmi przed nami widnieje. Jak pan sądzi, co z tego, co było rzymskie, a już tak dawne nam, jest do dziś aktualne? Na przykład w tym życiu rodzinnym. Co chciałby pan przeszczepić z tamtych czasów? Bardzo ciekawe pytanie, Wie Pani, ja nie jestem historykiem, nie, nie wiem dobrze o wszystkim. Ja myślę, że istnieje coś takiego jak poczucie honoru, yy, które, yy, które dla mnie jest wartością. Yy, oczywiście yy, współczesny świat yy, no, nie jest światem, w którym to pojęcie ma znaczenie takie jak kiedyś. Drugi element, wie Pani, to prawo. Prawo stworzone również właśnie, budowane przez, przez wiele, wiele lat w Rzymie, które przecież stanowi też pewną bazę prawa dzisiejszego. Prawda? Ja nie jestem prawnikiem, ale chyba się w tej sprawie nie mylę. Szacunek dla prawa szacunek dla prawa, dzięki któremu społeczeństwo może funkcjonować. Nie chciałbym zachowywać z historii Rzymu pozycję kobiety. Ona była poddana mężczyźnie totalnie. To mnie nie interesuje dzisiaj, to mnie nie interesuje. Jest też coś pięknego, nie wiem jak było naprawdę w Rzymie, prawda? ale w Rzymie, który prezentuje konej że to są ludzie, którzy biorą na poważnie swoje życie. Oczywiście ich sytuacja jest taka, no, bo jest wojna, prawda, więc to siłą rzeczy, ale jednak, prawda, wszystkie wartości, z którymi oni się stykają, które ich, są ich wartościami albo wartościami innych, są traktowane przez nich poważnie. To są ludzie, którzy wiedzą, że życie ludzkie jest krótkie, i warto przeżyć je godnie. W tym spektaklu bardzo duża część uwagi widzów kierowana jest na wątek relacji w rodzeństwie, prawda? Gdzie y, brat staje się oprawcą ukochanego siostry tu nie mowa o uczuciu, które łączy kobietę i mężczyznę, ale na przykład brata i siostrę. Jak pan sądzi? Do czego potrzebne jest dzisiaj pokazanie właśnie skomplikowanych uczuć rodzinnych, bo wydaje się, że dziś takie życie rodzinne schodzi gdzieś na drugi plan, że bardzo często na przykład często terapeuci mówią przepracujmy traumy z dzieciństwa, być może warto jest zerwać kontakt z rodzicami, z toksycznym bratem, z toksyczną siostrą. No tu historia toczy się zupełnie inaczej bez psychoterapeutów, ale jest również jest tak, no nie myślałem o wyborze sztuki, dlatego, że jest, że jest ona historią o problemach rodziny. Natomiast myślę, że ona porusza w myślącym, wrażliwym widzu właśnie te sfery rodzinne i niech ona będzie po prostu elementem debaty. Niech pokazuje tragedię tych relacji, niech się zastanawia widz nad tym, z jakiego powodu one, one mają miejsce. Nie proponujemy żadnych rozwiązań. Związań, prawda? Świat się zmienia. 50 lat temu, kiedy, kiedy miałem problemy jakiekolwiek, jak, jak, jakiekolwiek tego typu, to, to nie było tam terapeutów, do których mógłbym pójść, żeby sobie pogadać. Trzeba było to, to rozwiązywać bezpośrednio sam, samemu albo z osobą, której to dotyczyło. I tyle. Nie twierdzę, że kiedyś było lepiej. Czy dzisiaj jest lepiej? Nie wiem. A ten piach, który widzimy teraz na scenie, no, dla mnie skojarzenie jest jedno. A jakie jest pani skojarzenie? piachu powstaliśmy i do tego piachu trafiamy z gliny. Powstałeś w glinę się obrócisz. Dla mnie piach jest symbolem śmierci i tego co, gdzie nasze ciało wędruje potem. Podobnie myślę jak pani. Widzi pani w tej chwili tylko pewien element tej nazwijmy to piachu. On w trakcie przedstawienia będzie odgrywał jeszcze większą rolę. Na scenie także tron w tle, także jakiś rodzaj ołtarzyka, pamiątek rodzinnych. Co tam na końcu sceny widać? To jest ołtarz, który odgrywał bardzo ważną rolę w każdym domu rzymskim. Czy państwo rozmawiali o obyczajach historii Rzymu? Tak, naturalnie. Z tych, z, z tych rozmów naszych zachowaliśmy parę elementów, na przykład śpiew. Na początku przedstawienia ołtarzyk, relacja wielu z nas z, z, z w akcji z bohaterów, z, z religią, kapłanami i zrozumienie funkcjonowania tej polityki w związku z istnieniem bogów rzymskich. Pewnie nie jest wielu takich, którzy podróżują gdzieś przez Europę, myśląc o tym, jak krwawa jest nasza historia. Podziwiamy krajobrazy, podziwiamy miasta, architekturę, ale tak naprawdę nasza historia to jest historia wojen i władzy. No tak, wie pani, ja jestem tego świadomy. Niedawno byłem w Egipcie, no. widziałem te dzieła, fenomenalne dzieła tych wielkich, wspaniałych artystów, inżynierów, budowniczych, prawda, i myślałem o tych ofiarach, które te budowy pochłonęły. W tym sensie nic się nie zmieniło w świecie. Nie ma możliwości życia bez ofiar. Ja ich tego nie akceptuję, żeby było jasne, ale świat jest pełen zła. To zło będzie zawsze trwało. Czasami będzie zwyciężało, czasami będzie pokonywane. Czy jest go więcej niż dobra, tego nie wiem. Natomiast Taka pewna akceptacja tego jest wyrazem mojego sceptycyzmu, który gdzieś z Francji przywiozłem pewnie też. Nie da się wszystkiego załatwić, szczególnie w ciągu jednego wieku. Zbliżają się pana urodziny. Czy pan chciałby sam sobie czegoś życzyć? Czy przyzna się pan do jakiegoś życzenia przed naszymi słuchaczami? Życzę sobie, żeby rodzina była zdrowa, żeby żona była nadal e, tak... E, wyrozumiała i cierpliwa, a sobie życzę y, niespodzianek w moim zawodzie. To na koniec jeszcze chciałabym zapytać Pana od tego, od, y, o co właściwie, czym właściwie zaczęliśmy, czyli tymi wątkami polsko-francuskimi. Pana dzieciństwo, urodziny to jest taki moment, kiedy bardzo często wspominamy. Ma Pan jakieś takie wspomnienie Andrzeja Seweryna jako dziecko z Francji, które być może pokazuje też różnicę w tym, jak celebrujemy ten dzień nad Wisłą, a jak nad Sekwaną. O, to ciekawe pytanie. Tam imienin się w ogóle nie obchodzi we Francji, a urodziny nie zawsze, szczególnie kobiety z biegiem lat. Jest taka bardzo ładna piosenka. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie albo Andrzej, albo joyeux anniversaire. I często śpiewałem to moim synom. Ja w imieniu naszych słuchaczy także składam panu najlepsze życzenia i zapraszamy na premierę do Teatru Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja pani bardzo dziękuję, Panie redaktor. Do zobaczenia. Thank you. Szakona Henry'ego Percela. Jest 17.36. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Sporo dziś mówimy o pozycjach bardzo klasycznych, na przykład o twórczości Antonia Vivaldiego czy też o e, sztukach Korneja. Teraz inny ważny twórca, jeden z kluczowych w historii europejskiej sztuki Szekspir i jego Hamlet. Ten dramat, podobnie jak tytułowy bohater, nie starzeją się mimo upływu kolejnych Leci. Zmienia się natomiast otoczenie, w którym padają wciąż te same pytania, nie tylko te najbardziej znane. Twórcy najnowszej premiery w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu czytają szekspirowskiego Hamleta poprzez współczesną rzeczywistość ludzkich relacji w świecie technologii. Z reżyserem spektaklu i zarazem dyrektorem teatru rozmawiała Dorota Kowodziejczyk. Teatr Zagłębia w Sosnowcu i Hamlet, który żyje na zamku w Elsynorze, światy za światy i jednocześnie świat realny, teatralny i wirtualny. To jest świat współczesny, Owszem, jest też zamek, bo ten zamek dzisiaj można wykreować w zupełnie inny sposób niż miało to miejsce jeszcze do niedawna, gdzie był rzeczywiście potrzebny zamek, gdzie musieliśmy się odnieść do pewnej rzeczywistości. Dzisiaj ta rzeczywistość nas dogoniła i stała się częścią naszej współczesności. Mam tutaj na myśli oczywiście przestrzeń wirtualną, wszystkie te gry, filmy, które w taką przestrzeń nas zapraszają, bo młodzi ludzie chodzą po tych zamkach, spotykają zjawy, duchy i tak. Dalej. I oni są właśnie w tych mediach społecznościowych w wiarze y, zanurzeni. Właściwie trudno powiedzieć, w którym świecie bardziej funkcjonują. Naszą inspiracją są historie młodych ludzi, między innymi historie młodych ludzi, którzy Poprzez ten kontakt ze sztuczną inteligencją, poprzez kontakt z możliwością tworzenia awatarów, możliwością uczestniczenia w świecie w ten sposób. Z jednej strony jakby poszerzają swoje możliwości, ale z drugiej strony to ich jakoś wyobcowuje i czyni jeszcze bardziej samotnymi. Więc możemy spojrzeć na tego Hamleta bardzo współcześnie, nie tracąc jakiejś istoty kwintesencji tej postaci, która jest niezmienna. Jak w teatralnej i wirtualnej rzeczywistości obecna będzie śmierć? Rzeczywiście w Hamlecie co chwilę mamy do czynienia z jakąś śmiercią, z jakimś pogrzebem. Właściwie cała sytuacja się zaczyna od pogrzebu, bo takim przedtaktem do historii Hamleta jest przecież pogrzeb Starego Hamleta, ojca Hamleta. Tutaj bardziej interesuje nas właśnie kwestia, jak to wpływa na tych bohaterów, co tam się tak naprawdę wydarzyło, na czym ta śmierć polegała, czy to była śmierć naturalna, czy właśnie wcale nienaturalna. Na ile będzie to duch ojca, czy będzie duchem, czy może awatarem? Zastanawiamy się nad problemem, czym właściwie jest duch. Niezależnie od czasów, czy to było kiedyś, czy to jest teraz, czy to jest rzeczywiście jakiś fizyczny byt, czy może to jest kwestia wyobraźni, czy to jest może kwestia podświadomości, czy to przypadkiem nie jest tak, że Hamlet spotyka się z samym sobą i tam jakoś unaoczniają się, realizują się jego intuicje, jego przypuszczenia i takie pytania, na które on nie ma odpowiedzi, po prostu gdzieś wybrzmiewają w tym spotkaniu z duchem Ojca. Oczywiście technologia tutaj przychodzi z, z pomocą, bo to jest tak, że przecież ta sztuczna inteligencja ona wie o nas bardzo dużo. I nie tylko takiej wiedzy świadomej, ale też myślę wiedzy podświadomej, bo przecież ona czytuje wszystkie te algorytmy, czyli tam w co my wchodzimy, co nas interesuje, jakie strony odwiedzamy. Wszystkie informacje, które są w internecie na nasz temat są dostępne sztucznej inteligencji. I w tym kontekście jakby tutaj dużo już odsłoniłem, ale nie dopowiem do końca, jakby to spotkanie z duchem ojca oczywiście będzie też próbą zmierzenia się z tą rzeczywistością. Hamlet szuka prawdy w rzeczywistości, w której żyje i w tej rzeczywistości, w której funkcjonują młodzi ludzie. Bardzo trudno o poznanie, co jest rzeczywiste, co jest nierzeczywiste, co jest prawdą, a co nie. Szczególnie ta przestrzeń właśnie wirtualna, ona z jednej strony daje duże możliwości, a z drugiej strony właśnie też... Y Zaciera jakoś, roz, rozmywa tą rzeczywistość i są różne informacje, które są niepotwierdzone, wymyślone. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, tak jak Hamlet gubi się w świecie, w którym żyje i nie jest do końca pewien i właśnie szuka odpowiedzi, czy ją znajduje. To też jest pytanie, czy on znajduje tę odpowiedź, czy to, co on myśli, naprawdę miało miejsce i tak miało miejsce, jak o tym myśli. To jest jedno z chyba z najważniejszych pytań w Hamlecie. Natomiast ta rzeczywistość, właśnie z jednej strony rzeczywistość wirtualna, sztuczna inteligencja, ona daje mu możliwości, żeby jakoś głębiej na to spojrzeć i żeby z różnych perspektyw spojrzeć na tę rzeczywistość, ale z drugiej strony też łatwo się w tym pogubić. Jedną z dróg obnażenia prawdy o tym, co wydarzyło się na dworze przed rozpoczęciem akcji w Hamlecie jest zaproszenie trupy aktorskiej i przedstawienie. To również jest zawsze okazja dla reżyserów, by powiedzieć trochę więcej o samym myśleniu o teatrze. Używają Państwo najnowszych technologii, a jednocześnie sięgacie Państwo do historii. Ten teatr w moim myśleniu, w naszym myśleniu jest raczej spojrzeniem wstecz. To nie jest jakby współczesna, nowoczesna instalacja, raczej świat jest nowoczesną instalacją. W ogóle ja mam wrażenie, że w Hamlecie jest bardzo dużo luster, że te sceny jakoś w sobie się odbijają, że co też jakby stawia pytania, co jest prawdą, co jest fikcją, co tak naprawdę myślą te postaci, która ma rację, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to się nie wydarzyło naprawdę. Że tam tych luster jest bardzo dużo i jednym z takich luster, być może krzywych zwierciadeł, jest właśnie ta scena teatru i przez tą scenę teatru chcemy przywołać ten dawny świat szekspirowski i kostium i, i ten teatr, który, z, za którym wiele osób tęskni, więc i taki teatr się u nas znajdzie w Hamlecie, ale generalnie też będziemy eksplorowali te przestrzenie właśnie bardzo współczesne, nowoczesne, których nie sposób pominąć jednak, mówiąc o ludziach dzisiaj w XXI wieku. Premiera Hamleta w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu jutro, dzień po 410 rocznicy śmierci Szekspira. Program drugi, 43 minuty po 17. Steven Eiserlis i Chamber Orchestra of Europe pod dyrekcją Rogera Norringtona to była trzecia część koncertu wilonczyłowego Dedur dur Józefa. Heidna. Słuchają Państwo programu drugiego. Pan Piotr pisze, że polubił rzeczoną szafę. Chodzi o tę szafę, w której natknąłem się dziś na książkę Franca Kawki, Lekarz Wiejski i inne drobne opowiadania i na trzy części obłędu Jerzego Krzysztonia. Panie Piotrze obiecuję, że kiedyś zrobię remanent i myślę, że jeszcze co nieco z przepastnego wnętrza uda mi się wydostać. A tymczasem pan Piotr stwierdza też, że nie zna lekarza wiejskiego i wcale nie wie, czy dobrze zna kawkę. Proponuję zatem, żeby pan się z lekarzem zapoznał. Panie Piotrze, egzemplarz opowiadań drobnych wysyłamy do pana, do Wrocławia. Natomiast trzy części obłędu Jerzego Krzysztonia do Jeleniej Góry, do pana Grzegorza, który pisał pracę magisterską na temat obłędu właśnie. To było wielkie literackie odkrycie. Niestety pożyczyłem i książka już do mnie nie wróciła. A, to nie z czyjejś strony, że takiej literatury nie oddał. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę jakość tego tekstu, trochę to nie, nieobyczajne zachowanie. Rozumiem. Program drugi jest 17:48. To muzyczna, dźwiękowa podróż do roku 1944. Wtedy też powstało to y, nagranie. Andaluza y, z danca Espaniola Emol Opus 37 Andresa Granadosa. Jest 17.52. Halo, halo! Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa! Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Wolna Europa od pierwszego dnia nadawania musiała toczyć polityczne boje z urzędnikami Departamentu Stanu. Głos stacji utrudniał im koronkowe układanie się z PRL-em. Ciąg dalszy opowieści Jana Nowaka o konflikcie z amerykańskim ambasadorem Jacobem Bimem. Rok 1959. Jacob Beamem. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie. W 1959 roku zażądał, żeby nas zamknięto, bo atakujemy gomułkę. Uratowała nas wizyta Nixona w Warszawie. Mój zastępca Rzenczykowski zorganizował sobie informację, mianowicie wśród świty Nixona był ktoś, kto nas na bieżąco informował. I rząd PRL robił wszystko, żeby on nie miał tłumów, więc w ostatniej chwili zmieniano trasę. I on natychmiast do nas telefonował albo wysyłał dalekopis i mówił, trasa zmieniona, nie będzie jechał tędy, będzie jechał tędy. I myśmy no, niesłychano, intensywny sposób informowali mieszkańców Warszawy, Którędy będzie jechał, w którym dniu jak wygląda jego program, kiedy będzie składał wieniec na grobie nieznanego żołnierza. I wiceprezydent był absolutnie zaskoczony tymi tłumami, których zupełnie nie oczekiwał. Wracał z Moskwy, gdzie miał jakieś duże niepowodzenie i był po prostu no, zachwycony tym aktem. No ale BIM się zorientował, że może przegrać, więc na takim bankiecie, który był w ambasadzie, zaczął tłumaczyć Nixonowi. Niech pan tego broń Boże nie przypisuje wolnej Europie. Bo Warszawa to jest miasto ludzi ciekawych. Jak zobaczą kilku milicjantów, którzy gdzieś tam strzegą, to już wystarczy, żeby tłum zaczął się gromadzić. A na to wiceprezydent powiedział, o panie ambasadorze, to nie mogło być tak. Oni przyszli z kwiatami. Jeżeli oni kupili kwiaty, to oni musieli wiedzieć, Przedtem, a niech mi pan powie skąd się mogli dowiedzieć, skoro ani radio, ani telewizja, ani prasa nie podawały. Podały tylko w kilku zdaniach, że ja będę, ale nikt nie informował o tym, że ja będę jechał akurat taką i taką ulicą. I to zadecydowało. Dlatego, że wtedy, kiedy się ta rzecz rozstrzygała na takim z, posiedzeniu w Białym Domu, nikt są w sposób bardzo stanowczy odrzucił to i powiedział, Rola ambasadora jest utrzymywanie dobrych stosunków z rządem, przy którym jest akredytowany. Ale my potrzebujemy także linii komunikacyjnej ze społeczeństwem polskim, a to nie jest jedno i to samo. Sowieci o wizycie Nixona w Warszawie dowiedzieli się w ostatniej chwili, dopiero w przededniu lądowania. Była to porażka agentów KGB. Wkrótce doszło do wymiany rezydentów sowieckich w Polsce. A tak Wolna Europa relacjonowała spotkanie wiceprezydenta Nixona z Polonią w Chicago po jego powrocie z Warszawy. Jak się to stało, że o naszym przyjeździe widzieli? Nie wiem. Może usłyszeli o tym z radia Wolna Europa że zorientowali się według ruchów policji. Zresztą wiemy, jak w ustrojach totalnych słowo szeptane szerzy się błyskawicznie. Dość, że tłumy były coraz większe i zarzucały nas kwiatami, setkami bukietów. And Next year, Eisenhower, Next year, America. Next year Polska. Senator Fulbright chciał nas zamknąć w roku 71 To był niezwykle wpływowy senator, bo był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. To było związane z faktem, że stosunki wtedy między Waszyngtonem i Warszawą za czasów Gierka były poprawne, stosunkowo poprawne. I był niesamowity nacisk ze strony reżimu, żeby nas zamknąć. Właściwie oni to tak traktowali, jak gdyby w ogóle ich istnienie od tego zależało. Więc były ogromne naciski ze strony reżimu, no ale nie udało im się. I moim zdaniem to oparcie w potężnej rzeszy polskich Amerykanów właśnie miało decydujące znaczenie. Jan Nowak o swoich bojach z amerykańskimi zwolennikami zamknięcia stacji, o okolicznościach jej otwarcia w 1952 roku będzie w kolejnych wydaniach tej audycji. Na przykład jutro o stałej porze. Notabene Granados miał na imię Enrique. Z rozpędu udało mi się powiedzieć coś zupełnie innego. I to jest jasny sygnał, że należy czym prędzej opuścić studio i udać się na spoczynek. Magdalena Wojtulani z, z Państwem zostaje, a my już serdecznie dziękujemy. Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.